Tylko gdzie ja będę, czy będę, i za ile, i za ile, i Pewnie to przez to skłoniło to wówczas... Pewnie to przez to skłoniło to wówczas jedną panią lewą, one i zbytnio moralnością, które ciąg wynalazła prezerwatywę. Poszkodowana wpadła w górę finansową, w której wyszły wyszło myśli, a chciałem tylko chyba gina nie była tak poszkodowana, ale tylko wyszło, to już po mnie wyciągnięto mieście. Nazwano ją idą. Co to jest spalić siłą złotą taką... wcy? Nocę, bo Od miesiąca do nowego jak gagatę, tutaj, żeby skopić w z tym, przed snem, inne pastuja, jednym z i lemonu, ciastej, że nie jest w związku z tym, że nie jest w związku z tym, z tym, że nie z tylem że nie jest na związku z tym, że nie jest w związku z tym, i nie go tak związku że nie gorzej śmierci związku życia tym, na na z nie nie z Zasadło i te dwa składale, tylko zaraz wydadzą w ananas. Zanim wolność wizowej, Mężana przez prawo z z i z nim jego została odrzucona błotem i Na właśnie wtedy, gdy stać się to się stało, do 기os, milionów, w <êm> <that> Pewno nie przez nie po względu pozostawiono dla nowej reinkarnacje. Ja natomiast w każdej chwili mogę być wzią, albo w ogóle nie już. i nie wiem, ile mam jeszcze Nie chcę tego a ja nie chcę, to było, I w ogóle wolę już nie się. tylko ja będę, będę i za ile Czy w ogóle. Pewnie to przez to to wówczas. Nie, kurwa, ustalać, ustalać mm -hmm. godzinę? Jezus, w chuj zabawy eee. Nie wiem, nagraję po prostu film. No tak. Bo to, to nie najpierw nie, to musisz ustawić godzinę? Tak, kurwa, tak. I to z, z, z, ten, z poprzedzeniem do... No. Nie ja robiłem tego. A hmm. co to jest? Co to jest fajne. Yeah, they did. I mean, I think it was like that, that it was like that. I think it was like that. I think it was like was a co to jest? jest? i tak churwa i tak i А что такое, czy to czy Musisz przestawienia wejść w aplikację? Chodźmy, ale jest yy, yy, to czy to wejść w aplikację? Dzień